Księga Przypowieści Salomona, czwarty rozdział i spójrzmy na wiersz dwudziesty trzeci. Przypowieści Salomona, czwarty rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. Czujniej niż wszystkiego innego strzeż swego serca, bo z niego tryska źródło życia. Ostatnio Powiedzieliśmy, że to hebrajskie słowo, tłumaczone najczęściej jako serce, opisuje wewnętrznego człowieka. Jego myśli, emocje, wolę, ukryte motywy i wszelkie zamysły. Zawiera też w sobie ideę sumienia. Wewnętrznego głosu, który karci nas, gdy... Robimy coś, co jest przeciwne naszym przekonaniom i chwali nas, gdy postępujemy zgodnie z naszymi przekonaniami. Ostatnio mówiliśmy o wadze dobrego, czystego sumienia. Sumienia ożywionego przez duchowe odrodzenie i ukształtowanego przez prawdę Bożego Słowa, sumienia wrażliwego na grzech i właściwie reagującego na najdrobniejsze nawet odstępstwo od Bożych wymagań. Dane nam przez Boga sumienie jest cennym narzędziem, narzędziem przemawiania do nas i chronienia nas przed moralnym zepsuciem. Jednak, jak zauważyliśmy, nasze sumienie nie jest doskonałym przewodnikiem. Może błądzić i może nas zawieść w naszych osądach. Słowo Boże mówi o tym, że sumienie człowieka może być skalane, może być zatwardzone przez grzech i nieczułe, Niewrażliwe na postępujący we wnętrzu człowieka proces degradacji i demoralizacji. Król Saul wydawał się być chory na tę właśnie dolegliwość sumienia. Czytając jego historię widzimy jak bez skrupułów podejmuje coraz to nowe próby zgładzenia swego wiernego sługi Dawida i w swym obłąkaniu brnie w coraz większą i większą nieprawość, krzywdząc wielu ludzi kalając swe sumienie krwią niewinnych ludzi. I historia ludzkości pełna jest wielkich i małych tyranów, despotów, którzy podobnie jak Saul, jednymi usty wypowiadali błogosławieństwo, i przekleństwo. Tymi samymi rękami tworzyli, wydawać by się mogło, dobre dzieła, jednocześnie zadając innym ból i przyczyniając się do niewymownego cierpienia dziesiątek, setek, tysięcy, a czasami nawet milionów ludzi. Człowiek, który zatwardził swe serce, znieczulił swe sumienie, jest zdolny do największych okropności. Staje się potworem, odzwierciedleniem szatana. Dlatego tak ważne jest, abyśmy strzegli naszych serc, abyśmy dbali o nasze sumienie, nie lekceważyli jego głosu i nie czynili niczego wbrew naszemu wewnętrznemu przeświadczeniu. Ale i tu, czycha na nas. Niebezpieczeństwo. Jest też drugi biegun choroby sumienia. Mianowicie nadwrażliwe sumienie. Sumienie, które widzi grzech tam, gdzie go nie ma. I pozornie może się to wydawać nieszkodliwe. Jednak gdy nazywamy grzechem to, czego Bóg tak nie nazywa, możemy popaść w wiele szatańskich pułapek i wyrządzić wiele szkód. Przykład? Otwórzmy pierwszą Księgę Mojżeszową, drugi rozdział. Na samym początku, w historii upadku pierwszych ludzi, widzimy dokładnie ten problem. Uważnie przeczytajmy wiersz szesnasty i siedemnasty. Pierwsza Księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wiersz szesnasty i siedemnasty. I dał Pan Bóg człowiekowi taki rozkaz. Z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Jasne, proste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 A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzew ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg. Nie wolno wam z niego jeść, ani się go dotykać, abyście nie umarli. Czy dostrzegacie różnicę między tym, co powiedział Bóg, a tym, co stwierdziła Ewa? Jest jakaś różnica? Czy powiedziała to samo? Coś tam dodała. Tak? Co dodała? Ani się go dotykać. Skąd się wzięła ta różnica? Czy rzeczywiście w międzyczasie Bóg dodał coś do tego, co powiedział, o czym czytamy? Czy rzeczywiście Bóg w międzyczasie zabronił im dotykać się tego drzewa? Bałbym się wyciągać takiego wniosku, jeśli o tym nie jest napisane. A może Adam dodał tę klauzulę, aby zachować dodatkowy dystans od czyhającej pokusy. Gdyż to Bóg do Adama to powiedział. I może jak, jak Ewie przekazywał, to już dodał tą klauzulę. nad. mówi, nie zbliżać się do tego drzewa, nie dotykać go. A może razem ustalili, że tak będzie bezpieczniej. Czy ta różnica miała jakiekolwiek znaczenie? No Gdyby Ewa Zacytowała Boży nakaz, a następnie dodała, skoro Bóg nie chce, abyśmy jedli z tego owocu, to ja nawet nie chcę zbliżać się do tego drzewa. To byłaby dobra rzecz, ale to zupełnie inna sprawa twierdzić, że Bóg coś powiedział, kiedy On tego nie zrobił. Widzicie różnicę w tych dwóch kwestiach? Zobaczmy, co się wydarzyło dalej. Szósty wiersz. A gdy kobieta zobaczyła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia i że były miłe dla oczu i godne pożądania dla zdobycia mądrości, zerwała z niego owoc. Co się stało, gdy dotknęła tego owocu? Czy coś się stało? Nic się nie stało. Nic się nie stało. Ale jeśli w jej mniemaniu Bóg powiedział, że jeśli dotknie tylko, to już umrze, to to oznaczało, że Bóg nie mówił prawdy, bo dotknęła i nic się nie stało. A jeśli Bóg skłamał w tej sprawie, to pewnie też nic się nie stanie, jak zje. Mała rzecz, ale zastanówmy się nad tym, jak poważne może mieć konsekwencja. Tu widzimy wielkie niebezpieczeństwo ludzkich dodatków. Przestajemy rozróżniać Słowo Boże od słów człowieka. Mieszamy przykazania Boże i nakazy człowieka, stawiając je na równi. Ale ktoś mógłby powiedzieć, przecież to miało chronić człowieka, to miało pomóc człowiekowi przestrzegać Bożego Prawa. I tak rozumując, Człowiek w swej mądrości namnożył przepisów, nakazów i zakazów, i pouzupełniał słowo Boga swoją własną twórczością, i z pasją żąda posłuszeństwa ludzkim przepisom na równi z Bożymi wymaganiami. Otwórzmy Ewangelię Marka, siódmy rozdział. Pan Jezus prowadzi rozmowę. Z faryzeuszami, uczonymi w piśmie, pobo pobożnymi Żydami, którzy jak wiecie pododawali mnóstwo rzeczy do Słowa Bożego, aby jeszcze bardziej służyć Bogu, gorliwiej, aby jeszcze bardziej Mu się podobać, aby strzec się od wszelkiego zła. I namnożyli całą masę przepisów, co trzeba robić, czego nie wolno robić, co jest słuszne, co jest niesłuszne, czego się dotykać, czego się nie dotykać, jak się ubierać, jak najdrobniejsze szczegóły życia popisywali, aby ustrzec ludzi od grzechu. I Pan Jezus mówi do nich takie słowa w szóstym wierszu i siódmym. Dobrze Izajasz prorokował o was, o budnikach, jak napisano... Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Zauważcie: nie ma prawdziwej czci dla Boga w ich sercach, ale na wargach, ale w ich zachowaniu jest tego dużo. Nie strzegli swoich serc bardziej niż wszystkiego innego, ale bardzo strzegli tego, co mówili i tego, jak się zachowywali i co robili na zewnątrz. I Pan Jezus mówi, daremna taka cześć, daremne takie uwielbienie, daremna taka służba. Znowu ktoś powie, co w tym złego? Przecież te ludzkie nauki wypływają z pragnienia podobania się Bogu. Lepszego, gorliwszego służenia mu. Niestety, w rezultacie przynoszą zupełnie inny efekt. Pan Jezus kontynuuje, wiersz ósmy i dziewiąty. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. I mówił im, chytrze uchylacie przykazania Boże, aby naukę swoją zachować. Tu jest problem. Ludzkie przepisy mają tendencję do dominacji nad Bożym Słowem. Jeśli uzupełnimy Boże Słowo naszymi przepisami, a inni to zaakceptują, przyklasną nam, to te nasze ludzkie przepisy i zasady, które tak się podobają ludziom, bardzo łatwo stają się takim religijnym bałwanem, przy pomocy którego ludzie szczególnie uroczyście chcą chwalić Boga bo robią coś wyjątkowego, czego inni nie robią, gdyż oni sobie to dodali i to ich odróżnia od innych. To ich wyróżnia, to szczególnie nadaje rangę ich religijności. Jednak z czasem te bałwany stają się ciężarem i religijnym mozołem, ale już nie jest tak łatwo się ich pozbyć. W Ewangelii Mateusza w 23. rozdziale, drugim i czwartym wierszu Pan Jezus mówi Na mównicy mojżeszowej zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Wiążą ciężkie brzemiona i kładą na barki ludzkie. Apostoł Paweł, były gorliwy faryzeusz, kiedy widział takie rzeczy wchodzące do kościoła, z łatwością je przejrzał i dostrzegł w nich fałszywą, religijną, pseudochrześcijańskość. Zobaczył tą obłudę tych fałszywych nauczycieli ascetyzmu i samoumartwiania, mających pozór pobożności, ale nie będących miłymi Bogu. Uważnie posłuchajmy jego słów z listu do Kolosan z drugiego rozdziału. Do kolosan przybyli ludzie, którzy przyznawali się do Chrystusa, którzy mówili: Tak, Chrystus, tak, ale tylko Chrystus. Nie, jeszcze musicie robić to, i jeszcze musicie robić tamto, i tego nie dotykajcie, tego nie ruszajcie, z tym się nie zajmujcie, od tego się zdala trzymajcie. I Całą masę przepisów dodali i mówili: Chrystus i te wszystkie przepisy tu jest dopiero pełnia. Sam Chrystus.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 a są to tylko przykazania i nauki ludzkie. O, mają one pozór mądrości w obrzędach wymyślonych przez ludzi, w poniżaniu samego siebie i w umartwianiu ciała, ale nie mają żadnej wartości, gdy chodzi o opanowanie zmysłów. Zauważmy, że jest właściwe, miłe Bogu umartwianie ciała. O tym Słowo Boże nas jasno poucza, że mamy umartwiać to wszystko, co w naszych członkach jest ziemskiego, grzesznego, nieprawego. Ale jest też bezużyteczne, a wręcz szkodliwe umartwianie ciała, ascetyczne umartwianie ciała, które w żaden sposób nie przyczynia się do chrześcijańskiego wzrostu, ale go hamuje. I są ludzie, którzy mają, mają upodobanie pewnych formach ascetyzmu i chcą ten ascetyzm wprowadzić do Kościoła i chcą, żeby wszyscy, tak jak oni byli ascetyczni, tak i inni byli ascetyczni. Mówią, to, to, jest, to jest głębsza duchowość. To jest, będziesz bliżej Chrystusa, jeśli będziesz się trzymał tych a tych rzeczy, a tamtych nie będziesz się dotykał. Rzeczy, o których Słowo Boże nie mówi, ale które oni uważają, że jest dobre i ci wysypią z rękawa pełno świadectw. Jak to ta siostra zrobiła tak, jak to tamten brat zrobił tak. Jakież to błogosławieństwo ich nie spotkało. Ale ich nauki nie są oparte na Słowie Boże. Ale są to, jak tu czytamy, rzeczy, które mają pozór mądrości. One pozornie Brzmią mądrze i słusznie, ale niestety nie prowadzą do prawdziwego okiełzania zmysłów i opanowania zmysłów, ale są tylko fasadą, religijną fasadą. I jak się to ma do kwestii sumienia? Ludzie trzymający się tych ludzkich przepisów mają wyrzuty sumienia, jeśli ich nie przestrzegają. Więcej, w trosce o dusze swych braci i sióstr pilnują, aby inni także ich przestrzegali i karcą i napominają, i atakują tych, którzy je łamią czy lekceważą. Jeszcze jeden fragment z pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. Czwarty rozdział od pierwszego do piątego wiersza. A duch Wyraźnie mówi, że w późniejszych czasach odstąpią niektórzy od wiary i przystaną do duchów zwodniczych i będą słuchać nauk szatańskich, uwiedzeni obłudą kłamców, naznaczonych w sumieniu piętnem występku. Tutaj o tym ostatnio mówiliśmy. Mających zatwardzone sumienie, którzy nie reagują na ten wewnętrzny głos Którzy, zobaczcie co robią, zabraniają zawierania związków małżeńskich, przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, spożywali je z dziękczynieniem. Bo wszystko, co stworzył Bóg jest dobre i nie należy odrzucać niczego, co przyjmuje się z dziękczynieniem, albowiem zostają one poświęcone przez Słowo Boże i modlitwę. Apostoł Paweł, mając wyraźne objawienie nadchodzącego zwiedzenia, mówi tutaj o obłudnych kłamcach ze znieczulonym grzechem sumieniem, którzy pod demoniczną inspiracją będą zabraniać zawierania związków małżeńskich i spożywania pokarmów. Oczywiście są to tylko przykłady wielu innych form zwiedzenia, które weszły. Do kościoła. Ale wiemy, że na przestrzeni wieków te prorocze słowa znalazły swe literalne wypełnienie. Celibat został podniesiony do rangi wyjątkowej świętości i ci, którzy chcieli służyć Bogu w szczególny sposób, zostali zmuszeni do złożenia ślubu czystości. Tak jakby pożycie małżeńskie było nieczyste i uniemożliwiające służbę Bogu. I tak jasne nakazy Słowa Bożego, aby biskupi i diakoni byli zamężni, byli mężami jednej żony, wychowywali własne dzieci, dobrze zarządzali własnymi domami, zostały zastąpione kościelnym prawem celibatu dla biskupów i diakonów. To jest ta tendencja, o której mówiliśmy, że jeśli wymyślimy coś, i nam się wydaje, że to będzie służyć dobru Kościoła, to będzie służyć dobru Królestwa Bożego. I postawimy to obok Słowa Bożego, okaże się, że z czasem to w ogóle zje Słowo Boże, to w ogóle zakryje Słowo Boże, to w ogóle zepchnie Słowo Boże na inny plan. Jeśli nam się wydaje, że to działa, cośmy sobie wymyślili. Oczywiście historia pełna jest smutnych świadectw, Ile cudzołóstwa, wszeteczeństwa przyniosła ta ludzka pseudoświętość. Ile cierpienia i tragedii. Kwestia pokarmów była problemem i dzieliła chrześcijan już w pierwszym kościele. Apostoł Paweł zajmuje się nią w liście do Rzymian i w pierwszym liście do Koryntian. Na przestrzeni wieków kościół rzymski zakazywał spożywania pewnych pokarmów w określonych okresach liturgicznych. Do niedawna jeszcze wielu pobożnych katolików nie mogło jeść mięsa w piątek. Obecnie najbardziej znaną chrześcijańską grupą religijną przestrzegającą ścisłej diety są adwentyści. Mormoni w swej religijności nawet nie piją herbaty ani kawy. I ci zeloci nie rozumieją, Słowa Pisma, które mówi, że pokarm nie zbliża nas do Boga, gdyż nic nie tracimy, jeśli nie jemy i nic nie zyskujemy, jeśli jemy. Pierwszy list do Koryntian, 8 rozdział, 8 wiersz. Jak łatwo jest odstąpić od nauki Słowa Bożego i w imię wyższej duchowości mnożyć przepisy i uzupełniać Boże objawienie, tak jakby w Nim czegoś brakowało. Jak dotąd nie ma problemu, tak? Celibat, pokarmy raczej nas nie dotyczą. Więc spokojnie słuchamy, przytakująco kiwamy głowami i nikt nie czuje się zagrożony. Ale zadajmy sobie pytanie, czy i my nie trzymamy się żadnych pozabiblijnych tradycji? Czy w naszej gorliwości i chęci stronienia od złego nie kreślimy granic, które wykraczają poza granice wyznaczone przez Słowo Boże. I oczywiście tutaj muszę bardzo, bardzo uważać, aby nie zachęcić kogokolwiek z was do pobłażania ciału czy lekceważenia współczesnych zagrożeń. A jednocześnie chcę pozostać wierny nakazom Słowa Bożego, a nie ludzkim dodatkom. Weźmy w miarę bezpieczny temat alkoholu. Są gorliwi bracia i siostry, którzy nie wezmą do ust ani kropli tego w ich mniemaniu diabelskiego napoju. Są głęboko przekonani, że najmniejsza nawet ilość alkoholu jest drogą do zagłady. Wiele kościołów ewangelikalnych, w Stanach Zjednoczonych szczególnie, wyznaje zasadę całkowitej abstynencji. Dlaczego? Czy dlatego, że Pismo Święte tego naucza? Nie. Raczej kierują się zdrowym rozsądkiem i troską o dobro swoich wiernych. Biorąc pod uwagę zasięg alkoholizmu, ogrom zła, jaki płynie z pijaństwa, Kochani bracia zakreślają granicę dalej niż Słowo Boże. A jednak sam Pan Jezus podał swoim uczniom wino podczas wieczerzy paschalnej. A jak wiecie, jego pierwszy cud w kanie galilejskiej to był cud, gdzie zamienił wielkie stągwiec bany wody w wino na weselu. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza w piątym rozdziale i dwudziestym trzecim wierszu daje Tymoteuszowi osobiste, zdrowotne zalecenie, które stało się częścią Bożego Słowa. Mówi do niego, samej wody już nie pij, ale używaj potroszę wina ze względu na twój żołądek i częste twoje niedomagania. No ale co z tymi ludźmi, którzy byli alkoholikami? Co z tymi ludźmi, którzy mieli problemy z alkoholem i nadal alkohol jest dla nich poważnym zagrożeniem? Co jeśli oni podejmą taką decyzję, że nie wezmą do ust ani kropli i że nawet nie będą się zbliżać do tych miejsc, gdzie sprzedają alkohol? O, myślę, że dla nich to jest jak najbardziej wskazane i słuszne, i godne pochwały. Jest to jedyna właściwa dla nich droga. Tak długo jak jest to ich osobiste postanowienie. Ale co się stanie, gdy taka osoba zacznie uważać, że picie alkoholu w każdej ilości to grzech? Jak zareaguje, gdy dowie się, że ten albo tamten brat od czasu do czasu wypije sobie piwo? Albo co gorsza, w lodówce ma whisky i likier? Jeśli alkohol to grzech, to znaczy, że oni wszyscy żyją w grzechu. I tu mamy problem. Sumienie takiego człowieka, który ma takie przekonanie, że alkohol w każdej ilości, w każdej postaci jest grzechem, będzie trapiło takiego brata, taką siostrę. Będzie się zamartwiał grzesznością tych braci i sióstr, które dodają spirytus do ciasta. I oczywiście, mówiąc to, nie drwię sobie, z niebezpieczeństwa alkoholizmu. W swojej rodzinie widziałem dosyć tragedii, jakie to niesie. Jestem pewien, że nie trzeba daleko się rozglądać, żeby zobaczyć, jakie zniszczenie alkoholizm może, może uczynić. I nie zachęcam nikogo z was do picia. Niechaj mi nikt źle nie zrozumie. Nie mogę jednak zgodzić się z tymi, którzy nazywają wypicie piwa czy lampki wina grzechem, i nakazują całkowitą abstynencję ludziom, którzy nie nadużywają alkoholu. Nie znajduję takiego prawa w Słowie Bożym. Uważam, że jest to wiązanie nadmiernego ciężaru. I jest to związywanie ludzi tym, czym Słowo Boże ich nie związuje. Jest to dodawaniem do Słowa Bożego. Jeśli masz problem z tym, trzymaj się od tego z dala. Ale wiedz, że to jest twój problem. I dlatego, że jest to twój problem, ty musisz podjąć tak radykalne środki, aby nie mieć z tym problemu. Ale nie osądzaj brata czy siostry, którzy nie mają z tym problemu. Twoje sumienie poświadcza ci słuszność takiej decyzji w twoim własnym przypadku. Zgodnie zresztą ze słowem Pana Jezusa, który powiedział, jeżeli cię wtedy prawe oko twoje gorszy, to wyłupię. I odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć ją od siebie, albowiem pożyteczniej będzie dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle. Pan Jezus nakazuje pozbycie się nawet dobrych rzeczy, jeśli te stają się przyczyną grzechu, nie każe jednak wszystkim wyłupić sobie oczy i odciąć ręce, aby pozbawić się szans na bycie kuszonym. Jeśli internet jest dla ciebie źródłem grzechu i nie potrafisz zapanować nad tym, co tam oglądasz, czy też jesteś zniewolony, czy zniewolona, przez internetowe fora, czaty, czy nawet Facebooka. O dziwo, masa ludzi jest uzależnionych od tych rzeczy. Jest to tak samo silne uzależnienie jak od alkoholu, a może nawet mocniejsze niektórzy twierdzą. W takiej sytuacji jedynym wyjściem dla ciebie jest odcięcie się od tej zgubnej dla ciebie sieci. Ale jeśli uważasz, że każdy, kto ma dostęp do internetu, żyje w grzechu, i powinien z tym zerwać, posuwasz się za daleko. Jeśli twoje sumienie cię oskarża, to nie serwuj po sieci, to odłącz sobie internet, ale strzeż się przed osądzaniem innych, którzy to robią i nie sądź, że oni tak samo jak ty mają taki problem. Może mają, jeśli wiesz o tym, że mają, wtedy tak, wtedy porozmawiaj z nimi, wtedy napomnij jeśli jesteś pewien, że grzeszą. Ale nie wychodź z takiego założenia. Tylko dlatego, że ty masz z tym problem. Tak samo jak alkoholik nie powinien wychodzić z założenia, że wszyscy są alkoholikami i nikt nie powinien brać kropli do ust. Ja osobiście nie mam w domu telewizora i nie chcę go mieć. Dlatego, że nie potrafię nad nim panować. Kiedyś mieszkałem u babci, mieszkałem u mojej mamy i wiem, że nie byłem w stanie zapanować nad tym bałwanem. Gdybym go miał w swoim domu, to obawiam się, że on nade mną by panował. A ja nie chcę takiego plastikowego pana. Ale jeśli ktoś twierdzi, że, że telewizor go z niczego nie ograbia i że potrafi z niego mądrze korzystać, to czy mam prawo nakazać mu, żeby jednak wyrzucił telewizor ze swojego domu? Przyznaję, że trudno mi w to wierzyć, że telewizor go z niczego nie ograbia, i że potrafi z niego mądrze korzystać, bo ja mam z tym problem i ja nie wiem, jak, co tam można dobrego w tym zobaczyć i co tam z tego można jaką korzyść wyciągnąć, ale nie wdaję się w osąd takiego brata czy siostry, którzy tak twierdzą. Mogę oczywiście podzielić się z moimi doświadczeniami, moimi refleksjami, moimi obawami, ale decyzję pozostawiam każdemu według jego sumienia i nie zakreślam granicy, której nie widzę w Słowie Bożym. Wiem, że są tam szatańskie kanały, ale czy nie ma tam nic wartościowego? Prognoza pogody, porady dla majsterkowiczów, programy naukowe, przyrodnicze, radzimy rolnikom. Kiedyś było, teraz już niestety nie puszczają. <grywa> Chyba. Nie wiem, nie oglądam. Moje przekonanie w sprawie telewizji nie może zostać podniesione do rangi obowiązującej wszystkich. Niektórzy mają takie zapędy w Kościele. Chcieliby, żeby pastor nakazywał i zakazywał i gromił rzeczy, w których winniśmy strzec naszych serc, aby one nam mówiły, czy jest to słuszne, czy nie jest to słuszne. Moją pracą wierzę główną jest pilnować mojego własnego serca i głosić do waszych serc. Aby moje i wasze serca Były czyste Były wrażliwe na głos Bożego Ducha A wtedy nikt nam nie będzie musiał nakazywać I zakazywać, co jest słuszne, co jest niesłuszne Ale z Bożą pomocą Mając czyste sumienia, będziemy wiedzieć A więc i w tej kwestii Pokładam nadzieję W głosie sumienia Które wyraźnie rozbrzmiewa w sercach Prawdziwych dzieci Bożych A jeśli ktoś jest nieczysty A jeśli ktoś jest skalany to Słowo Boże mówi, niechaj dalej brudzi się niechaj dalej babrze się w swym błocie. Kto czysty, niechaj się uświęca, ale kto brudny i skalany, niechaj się kala dalej. To samo dotyczy wyglądu zewnętrznego. Ubioru, fryzury, stosowania kosmetyków i tym podobne. O, tutaj już gorąco się może zrobić. Oczywiście, Biblia wypowiada się na te tematy i dobrze jest zbadać te miejsca Słowa Bożego, które mówią na te tematy i kreślić granice tam, gdzie Biblia je kreśli. Oczywiście jest wiele nadużyć pod płaszczykiem chrześcijańskiej wolności i odrzucenia formalizmu zakonu. Myślę, że tragedią wielu chrześcijan jest podążanie za współczesną modą i trendami, które w ogóle nie liczą się z biblijnym wzorcem skromności i przyzwoitości. Jednak, jak wiecie, jest też druga skrajność. Przesada, która szpeci i ograbia z czystego, niewinnego piękna. Są zasady, które nie mają wiele wspólnego z nauką Słowa Bożego, ale są prywatnymi preferencjami i nad interpretacją pewnych fragmentów Słowa Bożego. I oczywiście nie sposób szczegółowo omówić wszystkich przejawów nadwrażliwego sumienia. Podejścia do zdrowia, do odpoczynku, do relaksu, do rozrywki, do muzyki, do sztuki, chodzenia na basen, Jeżdżenia nad morze, na plaże, gdzie wszyscy prawie do naga porozbierani. Dotykam jedynie tego problemu. Jeśli uznacie za stosowne, możemy wrócić do niego i pogłębić ten temat na naszym spotkaniu w najbliższą środę. To jest dobry czas, żeby jeżeli cośkolwiek było takiego, co, co wydaje wam się, że należałoby pogłębić, czy ewentualnie zadać pytania, czy zakwestionować, to jest to dobry czas, żeby to zrobić. Ale tak jak mówię, nie sposób dotknąć wszystkich tych kwestii, przedstawić wszelkie możliwe problemy, gdzie nasze sumienie może reagować w taki sposób, że jesteśmy hiper wrażliwi na to, czy na tamto i gorszymy się tym, czym nie ma się co gorszyć. Na koniec chciałbym jeszcze tylko zwrócić waszą uwagę na jeszcze jedno zagrożenie wynikające z niewłaściwie nastrojonego sumienia. Ludzie, którzy trzymają się tych pozabiblijnych zasad podyktowanych przez ich nadwrażliwe sumienie, mają tendencję do chlubienia się swą duchowością, czy nazywałbym to pseudoduchowością. Tam ci to piją piwo, co to za wierzący. Tato śminki używa, a ja? Psz, ja to tam nie... Ja to nawet do ust nie wezmę kropelki. Ja to tam żadnych kosmetyków nie potrzebuję. Ja to tam nie jem mięsa. Nie pozwalam, żeby te zwierzęta tak cierpiały i tak strasznie umierały. Mój ubiór to wzór skromności. O, oczywiście tego tak głośno nie powiedzą. Tego tak nie sformułują, ale czasami jest to cała ich pobożność. Religijna fasada oparta na ludzkich naukach. To jest wszystko, co mają. Nie rusz, nie dotykaj i to wszystko. Jeśli nie ruszają, nie dotykają, mają spokojne sumienie i myślą, że spełnili swój obowiązek i że są mili Bogu. Uspokajają swoje własne sumienie. Ale czy rzeczywiście jest to pobożność miła Bogu, i przydatna w budowie Jego Królestwa. Ile taka religijność spowodowała sporów, posądzeń, ataków, oskarżeń. Jakże często taka pobożność zastąpiła prawdziwą pobożność serca, miłość brata i siostry, miłość Boga, miłość bliźniego. Jakże często skupienie na tych formach zewnętrznych stało się wszystkim, co charakteryzuje pewne grupy religijne. To jest wszystko co mają. Ale jest to puste. Nadwrażliwe sumienie prawdopodobnie nie jest tak groźne jak zatwardzia zatwardziałe sumienie. Jednak nie wybierajmy żadnej z tych skrajności. <śmiech> Możemy podyskutować. <śmiech> Natomiast najlepszą alternatywą bez dwóch zdań jest dobre, czyste ukształtowane przez Boże Słowo sumienie. Serce, które zna wolę Ojca w niebie, które brzydzi się tym, co On nazywa grzechem i które jest rozmiłowane w tym, co On nazywa dobrem. O takie sumienie, bracia, siostry, zabiegajmy. Bardziej niż wszystkiego innego strzeżmy naszych serc. Bo z tego, jakie są nasze serca, od tego zależy nasze życie. Z niego tryskają wszystkie źródła naszego życia. Jeśli Twoje i moje sumienie jest zatwardzone, moje i Twoje życie będzie skalane grzechem. Jeśli moje i Twoje sumienie jest nadwrażliwe i opiera się na jakichś ludzkich naukach, ludzkich podaniach, ludzkich wymysłach, możemy tak wiele krzywdy wyrządzić. Możemy tyle zamieszania zrobić i tyle szumun o rzeczy, które w ogóle nie mają znaczenia. I możemy zająć się nie tym, co trzeba, a zaniedbać to, nad czym winniśmy pracować i czemu winniśmy poświęcić swój czas i nasze życie. Dlatego zabiegajmy z całego serca o dobre, czyste, ukształtowane przez Boże Słowo sumienie, które pomoże nam szybko reagować, kiedykolwiek jakiś grzech, prawdziwie jakiś grzech zacznie dotykać nasze życie. Sumienie, które pozwoli nam mieć tą bliską relację z Bogiem, w której rzeczywiście będziemy chodzić w Jego czystości, w Jego świętości, w Jego sprawiedliwości. Tego pragnę. Ja to też chcę się modlić z Wami, aby Bóg nam wszystkim dał takie sumienie. Aby to nie ktoś, jakiś człowiek musiał Wam mówić, nie rób tego, czy nie rób tamtego, ale żebyś miał takie serce, które Ci od razu powie, zostaw to, zostaw to. Brzydź się tego, trzymaj się od tego z dala. Jeśli masz dobre serce, jeśli masz czyste serce, Wrażliwy na Boży głos, w którym Słowo Boże mieszka obficie, jesteś bezpiecznym człowiekiem, jesteś na bezpiecznej drodze. Ale jeśli Twoje serce jest chore, a mogę Cię związać łańcuchami, mogę na Ciebie nałożyć ciężary i kajdanami Cię obciążyć, tak, i będziesz siedział z tym związany, nie będziesz się ruszył, nie ruszysz się, nie zrobisz tego, ale Twoje serce nadal jest w tych rzeczach. Nadal jesteś wewnętrznie niewolnikiem tych rzeczy, mimo że nie robisz tego. Twoje serce jest nadal w niewoli. Czy takim sercem, myślisz, możesz chwalić Boga? Czy chwała od takiego człowieka, który jest związany łańcuchami i nie czyni zła tylko dlatego, że nie może? Tylko dlatego, że jest ciągle nad nim bicz? Tylko dlatego, że ciągle jakaś kara? Tak naprawdę, kiedy myślę o naszych dzieciach, to moją główną modlitwą o nich jest nie to, żeby ich związać, nie to, żeby ich zamknąć w jakiejś naszej drewnianej, religijnej skrzyneczce. O, tak łatwo jest to zrobić. I możemy tak łatwo, bracia, i siostry, taki błąd popełnić. Ale tak naprawdę, czego one potrzebują? To nowego serca. Tak naprawdę, czego potrzebują? To tej przemiany wnętrza, aby znienawidziły grzech, a pokochały sprawiedliwość. I tylko wtedy ich posłuszeństwo jest miłe. Tylko wtedy ich Pobożność i religijność ma jakieś znaczenie. Nie jakie ustawimy pod ścianą równiutko i powtórzą za nami regułki. Może nas to zadowoli. Może nam to wystarczy. Ale na pewno nie Bogu. Nie róbmy tego samego z braćmi i siostrami. Strzeżmy się tego. Prośmy Boga o dobre sumienie. Powstańmy, proszę do modlitwy. Panie Panie, tak bardzo potrzebujemy Twojej pracy w naszych sercach, przemiany naszego wnętrza, aby miłować to, co jest miłe Tobie, a nienawidzić tego wszystkiego, co jest grzechem, co jest wyrazem buntu przeciwko Tobie, co niszczy, co zabija co związuje człowieka, zniewala. I tak dziękujemy Tobie za ten cenny dar, cenny dar czystego sumienia, za te nowe serca, które nam dałeś, gdy zabrałeś z naszych wnętrz te serca kamienne i włożyłeś w nie serca mięsiste. Dziękujemy za ten wewnętrzny głos, który chwali nas, gdy czynimy coś dobrego, i napomina nas i oskarża nas, kiedy czynimy coś niewłaściwego. I oby ten głos był Twoim głosem. Oby nie był to głos ludzi, którzy może i mają dobre intencje, może i mają dobre chęci, szczere jakieś pragnienia, ale dodają do Twojego Słowa, ujmują z Twojego Słowa. Odsuwają na bok Twe Słowo i zastępują je przykazaniami ludzkimi. Oby głos naszego sumienia był zgodny z Twoim głosem, Panie. O takie sumienia modlimy się, o takie serca Cię prosimy, które drżą na samą myśl, by skalać się jakimś grzechem, by tolerować jakiś grzech, by usprawiedliwiać jakąkolwiek nieprawość i które radują się w tym, co dobre, co czyste, co święte, co sprawiedliwe. O Panie, takie serca w nas stwórz. Takie serca w nas ukształtuj i dopomóż nam każdego dnia pamiętać o tym Słowie, które wzywa nas, aby strzec naszych serc bardziej niż czegokolwiek innego. Abyśmy nie pozwolili tym nieczystościom, nieprawościom, temu mnóstwu brudu, jaki jest w tym świecie, wnikać w nasze serca. Daj, Panie, byśmy postawili straż wokół siebie i strzegli się od tego wszystkiego, co wiemy, że nas kala co nas zniewala, co nas osłabia, co nas od Ciebie oddziela, co nie jest miłe Tobie. Daj, Panie, byśmy strzegli naszych serc, aby to źródło, które jest w nas, było czystym źródłem, niezmąconym, aby nie płynęła z nas woda słodka i gorzka i słona, ale jedynie to, co od Ciebie, Panie, pochodzi. Niechaj bije w nas ten czysty zdrój Twojego życia, Prosimy. Amen.